Co my tu mamy? Wali góra i bery Tak. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Rosły sobie drzewo wiewiórek. Drzewo. Pęk I lisek był. I drzewo wiewiórek. I drzewo ptaszków. I dziecko w objęciach misia i króliczki dwa, które rozmnażały się jak dzikie. I tych króliczków było coraz więcej. I cała kraina pogrążyła się w futrzastym armagedonie króliczków. Więc za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Tam. Mama samotnie, bez zezwolenia, Tam. bez zezwolenia odpowiednich służb wychowywała dzieci w lesie. Tak. W lesie pełnym złych drzew, wybiórek, lisków, sarenek, ptaszków, króliczków, które rozmnażały się jak dzikie ślimaków, które łaziły po tym wszystkim im. i taki śluz zostawiały swój I to jest lisek, o! I to jest lisek gej, wesoły złodziej, który skradał się i zabierał kury z domów, w zagród, skądś tam, nie wiem gdzie się kury trzyma Kurnika, o, właśnie. I zaraz. I to są dwoje dzieci. Tu jest dwóch, dwójka dzieci, które zostały wychowane bez zezwolenia. A to jest wióreczka na drzewie. I te dzieci nie miały paszportów Polsatu. No nie miały. I te króliczki, popatrz jak patrzę na nie. Króliczki miały paszporty Polsatu a zwierzątka, dzieciątka nie miały no bo ponieważ zostały wychowane poza kontrolą urzędników tak wiewiórki tak robią nie się nie nie się nie, nic nie nawet i tu jest zamek, na horyzoncie w tej krainie rusz sobie zamek i to jest kasztan kasztany rosły na drzewach zamek jest tam na horyzoncie i do zamku prowadzi taka długa droga i ta droga i każdy, kto przechodził tą drogą musiał płacić opłatę na bramkach tak, a droga była cały czas w remoncie i trzeba było jednym pasem podróżować jednym krańcem drogi, a drugi był rozkopany i było tam ciągle błoto woda stała Lisek No, no ten lisek tutaj jest ten niedobry lisek. Widzimy na obrazku, jak... A to są dzieci. A to jest wilk. I niedźwiadek. Tak, niedźwiadek. Co takiego? Tak. lisek ma wielki ogon. Taki lisek miał ogon, ale przyzwolnić. No... Aktywiści z... Z zielonych przyszli i pozbawili go ogona i oddali go ze skóry, ponieważ protestowali przeciwko noszeniu futer ze zwierząt. A to jest serenka z mamą, która jeszcze nie została upolowana. To jest lisek, zanim aktywiści zielonych oddali go ze skóry. Tam. Czają się dwa zajączki. Czają się, bo dużo tutaj zwierzątek jest, a one się wstydzą, a zajączki by chciały Chciałyby robić, to ze zajączki robią najbardziej, najlepiej. Tylko, że muszą na osobności to robić. Tam. Tam jest yy, sarenka z małą sarenką. Tam. tam. jest nowa bajka, tak? No to teraz nowa bajka w takim razie. Pam, pam. Pam, pam. Na tej bajce widzimy, jak Misiu stoi z piłką przy ogrodzeniu. Misiu. Bam, to jest piła. Bam, bam. I to jest misia. Misia stoi z piłem. To jest słoneczko. Kolory, okruszek poznaje kolory. Okruszek poznaje kolory. Mam na imię okruszek. Choć jestem jeszcze malutkim misiem. Tak naprawdę to powinienem się nazywać. Misiaczek. Co my Na wyspach bergamutach robią słonie na drutach. Uczone są łososie w pomidorowym sosie. Łososie z Lwowa przyszły. Tak. Bo tam jak Rosjanie jak Ruscy po wojnie nam zabrali Lwów to te uczone łososie zostały wygonione z Lwowa. Tak. Bo to takie lwowskie łososie. Lwowskie łososie. Ale one zostały wygnione i one przyjechały do nas. No i teraz siedzą we Wrocławiu na przykład. Tak, to, to one tak wyglądają, jakby siedziały we Wrocławiu. Tak, jest taka wielka miejska z pomidorowym sosem. A tu co jest? Piła. To są szczurki. Tresowane szczurki ze szklanej górki i słoń z trąbami dwiema to jest tak to jest słoń i ma dwie trąby a to jest mewa a to jest słoń ma trąbę trąba to jest słonia a to jest noga słonia a to jest ucho słonia ucho dziu dziu, dziu, dziu. takie ucho ucho słonia i co jeszcze? Dobra, ta bajka jest odmieniona, ta też Stąd też obejrzeliśmy, to co teraz? Teraz tam? Baśni o Warsie i Sawie Wars to jest taki wagon w PKP Ciam! Ciam! A tu jest goła baba Na obrazku tu idą rycerze do wody, ale nie, posmali się, nie posmarowali się w WD 40 i im się zbroje za, zardzewiały. O, a by burczy w brzuchu, tak? No, obejrzeli Nie, no, popatrz co tu jest. Hmm. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gawę na dole. Paweł spokojny nie wadził nikomu. Gaweł najdzikszy wyprawiał swa wolę. I tu są swawole Gawła. On siedzi na balkonie i swawoluje. Niektóry to jest. A gawo na dole swawolił. No czekaj, czekaj, czekaj, to trzeba tutaj, o. Ja. On polował po ja. swoim pokoju. To pies, to zając, to kot. To jest kot. Co za kretyn to napisał? To jest kot, a nie pies. Tu zająca nie widać. Gdzie tu widzisz zająca? Nie ja. Tam tam, tam tam Tu jest pan ze strzelbą. Poluje na kota. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. I tu dziś powinny być wywrócone koziołki, ale ich nie widać. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Chyba, że jego kot się nażywa żywa znój. Krzyczał, krzyczał, ty znoju! Ty znoju wstrętny! To? Tak, krzyczał do niego. Tak, krzyczał, tak. Ty znoju paskudny! Znowu żeś nasrał mi do butów. Nasikałeś mi do kołdry. Wynocha, odstrzela ci ryja. No, biedny ciesko płacze. To co teraz? Znosił to Paweł, nareszcie no, nie może. Chodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, Waćpan. Polu nieco ciszę. Polu ciszę nieco. Bo mi na głowę, tynki z głowy lecą Tak? Bo mi... Co mi leci? Przepraszam, przełączyłeś mi stronę Dami Tanii! Strzelamy do kota dalej, tak? To jest kot, który się nazywa Znój Czarny Znój, ty wielki Dambzi ją ja i on strzela do niego I tak biega po mieszkaniu i strzela no, to jest strzelba taka. Bo mi na górze szyb z okien lecą. Lecą mi szyby z okien na górze. A na to gaweł wolność stąpku w swoim domku, man. What's up, man? What's up man? No i co z tego? No i to wyszło nam tak jakoś bo swawole pokaż. O, tu jest strona, na której Paweł dawał. Tak wygląda gaweł wyprawiający swawole Jak widać Taki rozchełstany Tam, tu jest tekst Ciągle polował po swoim pokoju Tu jest manierka z ze śliwowicą No Tu są okulary, a tu jest róg ten co Zabrał Boromirowi. Co jak Boromir szedł na wyprawę z drużyną pierścienia? Titam! Titam, i tu jest Gaweł. Stoi sobie z binoklem. No i to jeszcze raz mamy przejść, to wszystko. No więc Gaweł najdzikszy wyprawiał swawole. Pucią, I to są te swawole na tym obrazku. Tam. A tam jest Kot. Nazywał się Znój. I Gaweł do niego krzyczał swawoląc. Tak, krzyczał do niego. Tak, a ty, paniewiaku, ty wstrętny znoju. Tak krzyczał. No to co teraz oglądamy? To już przeszliśmy. To może teraz coś stąd, tak? To jest bajka taka trasistowska, czyli Murzynek Bambo. To jest Murzynek Bambo. On mieszka w swoim murzyńskim kraju w którym nastąpił przewrót i hunta wojskowa zgładziła cesarza i teraz rządzi w tym kraju i teraz ten murzynek bambo zamiast pomagać mamie nie, nie, nie, to są bajki, które że pojrzeliśmy co, nie chcesz tego? masz rację, bo w Afryce jest dziecko już spać chce, tak? popatrz co tu czyli konfabulantkę no Proszę pana, proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. To brzmi jak tusk. Moja starsza siostra Bronka. Ty! Starsza siostra Bronka, to się wszystko zgadza. Zamieniła się w skowronka. No co chcesz? Co chcesz? Kłamczucha, pasuje. Yeah. Ale te bajki już były. Baja. One już były. Ileż razy można czytać te same bajki? No wiem znowu będziemy swawolę oglądać kotek znój bam Bam i pepsi nie, ptyś to pewnie jest nie, ptyś był w tej butelce to jest pepsi na pewno oj biedny, biedny, biedny bo mi na głowę szyby z okien lecą ryby sobie łowię Zwolnoć Tomku w swoim domku tak? Tu nie wolno ruszać. I co tu widzi dziecko wchodzące do drugiego dziecka? Bo dzieci mieszkają same bo to jest Unia Europejska. Co to jest? Jest wielka księga bajki. Yeah. No u trafił, coś znajdziemy. Spokojna niedziela nad morzem. W niedzielę słoń Eliasz postanowił zabrać nad morze swoją dziewczynę. O matko boska. Bam, bam. To już tak daleko zaszliśmy. Dobra, co innego w takim razie. Muszę mocno uderzać, żeby wymłócić ziarno z kłopotów, powiedział słoń Eliasz do swojej dziewczyny. Za otrzymane pieniądze kup największą rybę, jakie znakom znajdziesz na targu, powiedziała dziewczyna do Eliaża. A teraz co? A teraz co dalej było? Otwórz usta, mówi słoń Eliasz do swojej dziewczyny. W domu prosiaczka cika zawsze na piecu stoi garnek. Od jakiegoś czasu mój brat, Raymond powiedziała dziewczyna słonia Eliasza, nie słucha nikogo. Jak tylko poczuje głód, zjada wszystko, co znajdzie. Byle jak i byle gdzie. Rechotka była najbardziej strachliwą żabką na w całym stawie, zauważył słoń Eliasz. Ach, ale, ale dziewczyna słonia Eliasza odpowiedziała, że tym razem Juliana przygotowała wyjątkowe przyjęcie urodzinowe. Chodźmy tam, powiedział słoń Eliasz. Ale pycha! Pami, powiedziała dziewczyna Chodź szybko do stołu. Co dalej? I tamtego roku lato było wyjątkowo gorące. Fryderyka spędzała kolejne dni w hamaku powieszonym w ogrodzie między słoniem Eliaszem a jego dziewczyną. Co dalej było? Viva do orkiestra. Dobrze to nie. I dawno, dawno temu żył piękny, biedny drwal pewnego zimowego wieczoru tygry na w swoich nietypowych łapach przypadkowo doszedł do jaskini szakala. Pędzlami i swoim tworzeniem, a Gottfried jest trochę nudny i bardzo <mulny> Ale ten ser jest ciężki i twardy. Przez kilka dni lisek nie może nic jeść. Przecież to tylko jedna godzina, przypomniał królewski doradca. Pies przecząco kręci głową. Ojej, ale mi smutno. Nikt mnie nie kocha, zdychała Pola. <śmiech> Oto co myślał strach na wróble. Ale dzisiaj jest nuda. Cześć, mrówko, powiedział krasnoludek Gil. Ze wszystkich akrobatów, również i tych ćwiczących na trapezie, ze wszystkich aktorów, komików i pogromców, zwierząt, cyrku, klusek, nikt nie czuje się szczęśliwszy i bardziej zadowolony z siebie od klaunów, Riffa i grafa. Krzaczasty jest potworem, wygląda jak ogromny krzak. Krasnoludek Barumba poszedł odwiedzić fioletowego motylka Z której strony mam lepszy profil pytał fioletowy motylek krasnoludka Barumbara i gdy Eliasz i z jego dziewczyną przypatrują się temu a tata kangur poszedł dzisiaj do przedszkola Zazębione smoki kichają Jak się smoki zazębia? zazębiły? Zazębiły? Zazębiły Co teraz? To strasznie miotasz się po tych bajkach ja myślę, że nic ciekawego z tego nie wyszło. O! Był przepiękny, słoneczny dzień. Mała świnka, chrumka. Mama wilczyca. Gęstej dżungli. Baby ba, był tak nieszczęśliwy, że cześć, mam na imię błękitek. No, już? Ej, nie targamy, nie targamy. Tu jest tysiąc bajeczek i właśnie przeczytaliśmy dwieście z nich. To... Sławne małżeństwo skradziony banan ba -ba banana, popatrz banan mamo to nieprawda co? poczęstuj się bananami to banany e, e, e. e, e, e. e, jakiegoś orka dali tutaj w kraju gorących wulkanów żył Wilkoła wiki był królem tych wiem i smażył sobie na gorących wulkanach pizzę. Smażył? Kiełbaski sobie robił. On był takim wielkim żarłokiem i robił sobie kiełbaski ze swoich poddanych, które potem smażył, nie smażył, piekł w tych gorących wulkanach. Mmm. A bubr Alfred w końcu zdecydował się na wizytę u doktora. Tak. Dostaniesz dużo ciastek, ale jak to zrobisz? Tak. W niedzielę słoń Eliasz postanowił zabrać... I wróciliśmy do początku, do Słania Eliasza i jego dziewczyny Ale tu, to za okropny chaos, narzekała gizela. Zobaczysz, znajdziemy miejsce nad łódkim morzem Chcieli znaleźć miejsce daleko od innych, ale się nie dało Ponieważ, ruszasz mikrofon Ponieważ te wszystkie zwierzaki, które właśnie przelecieliśmy w tych bajkach Przyszły nad morze, żeby się zemścić Baja Baja, tam już nie ma i rozsiadły się obok słonia Eliasza i jego dziewczyny Pokazywały ich palcami i śmiały się z nich wstydnie Tysiąc bajeczek to jest Polecam Wstrząsające przy życiu Co teraz Tu też jest, a tu jest 100 bajeczek To ja tak samo grube A to co dłuższe bajki mm. Bajeczki mm. Bajeczki, drogi przyjacielu w Egipcie, te listy od zakochanych na rybach statom i kieruje się prosto na parę tych róż. Niesamowite. Kłamcą jest ten, kto twierdzi, że pod łóżkiem dzieci mieszkają jakieś dziwne potwory. Ja! Ja! Yeah. Dobra, tą bajkę przelecieliśmy. Co teraz? ABCDło z pieca spadło. O ziemię pierdutło. Rozsypało się koło kątach. Strasznie. Bą. Bon, te. Strasznie się potukło I zgubiło kropeczkę. Hazła mało kłódeczkę. Kłódeczkę. Kłódeczkę. Kłodeczkę, tak. Bezbiło sobie brzuszki. Eee, zmiśnęło nóżki. Oj jak pękło, aż P się przelękło i w mordę pękło. T daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, a R się posrało. W stanęło do góry dnem i udaje M jak miłość. ta -da. Co teraz? Koniec bajek. Może to? Stefek burczymucha Tam. O większego Uła. trudno z ucha jak Stefek burczymucha Tam. Ja nikogo się nie boję. Ua a Choćby niedźwiedź to dostoję. ua Wilki, ja ich całą zgraję. Bo zabijam i pograję tych hieny. Te lamparty to są dla mnie czyste żarty. A panterii tygrysy na szyk wezmę swojej spisy lew, cóż lew jest kociak duży, mordy. Kobany. Mm. Przestraszył się, pobiegł do taty, kania bajki. Przegląd baj baj bajcarski. Mandarynki? Co to za pierdoły? Przed wielu laty w dalekich Chinach było przyjęcie u mandaryna, a i stąd się mandarynki wzięły? Przybyło mnóstwo dostojnych gości bowiem mandaryn słynął z mądrości i grubych, bardzo grubych kości i swoich bardzo rozległych, rozległych włości. I prowadzili mądre debaty przy filiżance chińskiej herbaty. Witam mandaryna małe kuzynki podałem gościom tym mandarynki. Kuzynki, jasne. I już nieważna była debata, nieważna była chińska herbata, nieważne nawet śmiech. Śliczne kuzynki, no widzicie? Mówiłem. Ważne zaś były te mandarynki, choć każdy z gości miał mądrą minę, każdy spróbować chciał mandarynek. A potem jeszcze długo wspominał te mandarynki. o U mandaryna. Jasne. Potem wpadło CBS i zamknęło mu nielegalną plantację mandarynek. Bo został wsypany przez jednego z gości, który z zawiści i zazdrości doniósł na niego do Tam być. polic gości. Tam być kolejna na stosik, co teraz. No tak, popatrz, prawie wszystkie przeczytaliśmy. Teraz psie smutki zostały, tak? Na brzegu rzeczki. Co do niej te wszystkie ścieczki spływają z fabryk i chód. Piesek chudy jak drut. Ten pierwszy jest z tego powodu: że smutki. A bo to smuteczki mają mieć? To nie. I woda nie chciała być sucha. I mucha wleciała do ucha. A jeszcze, że kot musiał drapać, że które nie daje się złapać. Że nie można gryźć w nogę sąsiada I nie można bez celu ujadać Bo od razu ktoś dzwoni, pochycla. I już pieska złapają I wiozą do schroniska I że z nieba nie leci kiełboska Lecz wystarczy pieskowi mleczko I już nie ma sputeczków nad rzeczką Koniec A na okładce mamy krasnoludkę z grzybkiem Bo to psychodela to jest grzybek, który wciągnął ten autor, który pisał tą bajeczkę. A to jest Pinokio. Dzień. O poranku, jak każdego dnia, Pinokio wyruszył do szkoły. Ze swoim MLM elementarzem pod pachą. Jednak po drodze zobaczył teatr marionetek. I Pinokio spędził cały dzień w teatrze koniec bajki. Na psi. To jest słoń trąbaski, słoń trąbaski. Był sobie słoń, wielki jak słoń. I żony miał bardzo słoniową i wielkie słoniaste dzieci miał. I jak wielką kość ogonową. I trąbę miał, i uszy miał, i oczka dwa, co się błyszczą. I pamięć kiepską strasznie miał, i tabletki. Myszki co strasznie piszczą Co jeszcze? Myślę, się skończyły, panie Ale już wszystkie są przeczytane, to już jutro dopiero Popatrz, mam na imię okruszek Przedstawić dziś się muszę Bo jestem misiem malutkim Do brzuszek mam kroglutki. To jest je, to jest żyrafa, a to forfiter, a to krokodyl, zebra i lew, a to jest żółwik, a to jest słonik, a my idziemy spać ziew. Tam to jest głupia lama. lama. No głupia lama. Lama. Lama, lama, lama. lama. Fierbłąd. Tamba. Tamba. ma To jest lew. Ua! Tak Tak, to jest miś okruszek I to jest lew, którego wzje Którego narusz, weźmie I go zje To jest tygrys, który go podrapie Przyjdzie tygrys i go podrapie A to jest małwka z bananem Bawa. Banan, banan, banan. Tak, tak, banan. Koniec bajek. Przeczytaliśmy już wszystkie bajki na dzisiaj. Także życzymy wszystkim dobrej nocy. 10, dzień, 10, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień. tak. To jest żyrafa, a nie tasiemiec to, to jest słoń A to nosorożec A nosorożce zabijają najwięcej ludzi w Afryce Każdego roku najwięcej ludzi Ginie od nosorożców Pamiętaj Tam w Afryce, tak daleko A to jest słonik z trąbą I to są kły słoniowe I uszy I oczko, oko Oko, tak A nosek, to jest nosek słonia To takie nos. To jest, bo mają takie długie nosy. A to jest nos rożec. Też ma nos. Który? To jest cały nos, a na nosie ma takie rogi, dlatego jest nosorożec. A to jest Żrafa. Zebra. Zebra. Human. Forfeiter. Por krokody. Nie te hipopotamy, zabijają więcej niż na skoraszce. Pomyliło mi się. Uważaj na hipopotamy, one są z przybiegu i z hmm. dostaliśmy tak. Już dawno wydaliśmy. Tam. Tam tu są zwierzątka różne. A teraz krzysi idzie spać. Tam. Dobranoc. No nie, nie, nie, nie, już tyle. Tyle, tyle. tyle. Powiedz dobranoc. Krzyś, papa. Papa. Pa.